Ta, wiele spraw owinęło się wokół Kilka nadal raczej jest w toku Gdybym tak stanął i spojrzał się z boku To nie chcę dotrzymywać błędów mi kroku. Każdy tam jednak czegoś się martwi Dopóki starczy sił by dalej walczyć A to różnie mówi się na dobroby Przyszedłem po plony, nie wrócę na tarczy Zmiany były, będą i są Bo wiadomo, że nic w życiu nie jest na stałe Poza wiarą, bliskimi i pasją A resztę zwyczajnie zapiszę w testament Wciąż na fali płyniemy do brzegu daleko Bo każdy chce czegoś, a to co masz w wierzchu Zobaczysz dopiero przejdziesz przez piekło zrozumiesz, co tracisz. Dlaczego? Bo to zmiany, które były i są Codziennie, co miesiąc, co rok Bo to zmiany, które mijasz krok Zawodzi ciąż wzrok, bo to zmiany Swój kurs, własny lot, być solidnym jak młot Bo to zmiany, to powtarzam rok w rok Gonie cele non stop, bo to zmiany Które były i są, codziennie, co miesiąc, co rok Bo to zmiany, które mijasz o krok Zawodzi ciąż wzrok, bo to zmiany Swój kurs, własny lot, być solidnym jak młot Bo to zmiany, to powtarzam rok w rok Gonie cele non stop Wielu ziomków z tamtych czasów, teraz ma chatę lub rykę dzieciaka. Nocą przychyli, dosną ze 200 więcej nie może. Mąż i tata, lata lecą, my wcale nie młodsi. Tylko nie wszystkich teraz się gości. Zostało niewielu, wielu tych gości, co sztywno wierzyli, że nie chcą iść stąd. Mam, mam wiarę, że wyjdzie, nawet jak lata swoje zaprzeczą. Chcę być opoką dla bliskich mi osób, trzeba wciąż życia zostawić coś dzieciom. Zmienia się pogląd na sprawy, ty w głowie nie tylko zabawy. Trzeba brać życie garściami, pracować i dobrze się bawić przy tym.